Mówi Kazik Staszewski, zachęcam do słuchania Radia Lubin 9. Mówi Gryzli, Siswest Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Przez całe plenerowe wakacje nasz mikrofon jest jeszcze bliżej Was. 184. audycja podcastowej dziewiątki, a tym razem z serca Pienin, a dokładnie ze szczytu góry w Dżar, Przed mikrofonem Darek. Agnieszka. Witamy serdecznie. Już za chwilę w dzisiejszej podcastowej dziewiątce właśnie o tym regionie Polski bardzo ciekawym, który oczywiście podcastowa dziewiątka już kiedyś odwiedziła. Będzie też chwila dobrej muzyki, na którą oczywiście już teraz zapraszam. Zapraszam więc do słuchania. Zapraszamy do słuchania.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 I podcast zaczynamy, jak już wspomniałem, ze szczytu Góry w Jarz, skąd rozpościerają się wspaniałe widoki. Stąd w czasie dobrego odpoczynku i super pogodzie, o dobrej przejrzystości powietrza można podziwiać rozległą, piękną panoramę Tatr i zrobić na przykład fantastyczne, panoramiczne zdjęcia. Mam nadzieję, że kilka zdjęcia, przynajmniej jedno znajdziecie oczywiście na stronie bloga podcastu, ale również na stronie fanpage'u na Facebooku. A rozciągający się po stronie południowej górski łańcuch hurokliwie wyznacza nam górę pomiędzy niebem i ziemią. W rozpoznaniu szczytów pomoże chociażby zdjęcie, które znajduje się przy przystanku numer 12 zatytułowanym właśnie Panorama Tatr i obok którego znajduje się nic innego jak ławeczka zakochanych. W rozpoznawaniu szczytów pomoże, jak już wspomniałem, to zdjęcia. W miesiącach letnich najlepiej przyjść tutaj na przykład w godzinach porannych i wieczornych. Kiedy to właśnie słońce łagodnie oświetla, rozpościerający się dookoła pejzaż. W pogodne i jesienne dni może występować tak zwana Morza Mgieł, bowiem w niedalekiej oddali jednak mamy jezioro Czorsztyńskie, zwane inaczej Morzem Pielin. Widać stąd nawet zaporę, właśnie na Dunajcu, i zamek Niedzicki i ruiny Zamku Czorsztyńskiego również. Jak już wspomniałem odnośnie Morzem gła, całkowicie zaściela dorne partię krajobrazu, który rozpościera się właśnie z miejsca, w którym teraz jesteśmy, czyli przy przystanku numer 12, a widoczne pozostają jedynie szczyty Tatr i wieża kościoła w Kluszkowcach. Tak, bo w dolinie mamy Kluszkowce, kawałek dalej jeszcze Mizerną i jeszcze dalej w prawą stronę patrząc widać jeszcze miejscowość Mająwy, a nawet za jeziorem nawet Frydman. O drobnych szczegółach, które właśnie obserwujemy z przystanku numer 12. Kilka słów, Agnieszka. Witam Państwa bardzo serdecznie. To, co widzę przed sobą, to jest przepiękny i niepowtarzalny widok. Pozostanie on w mojej pamięci przez, przez wiele, wiele lat. Zapraszamy Państwa serdecznie do przepięknej miejscowości Kluszkowce. I oczywiście w Pieniny, w których dzisiaj podcastowa dziewiątka. A zanim opowiemy o Kolejnych atrakcjach, które można tutaj sobie zażyć, różnych, różnego rodzaju atrakcji turystycznych, to posłuchamy pierwszej piosenki w dniu dzisiejszym i w audycji o numerze 184. Oczywiście utwór pochodzi z serwisu Musical.ly i jest na licencji Creative Commons. Yeah. I've been Been trying to walk away from sin Its grip is trying to pull me And I fight it until the end For so that's me, and set this humble servant Your spirit comes and rescues me Yes, it does I need you, you to show me Why sin seems to control me Give me your strength from above to hear what I'm saying, life is too short, ain't got no time to be playing, feels good you. when you caught up in that sin, then come tomorrow morning, you be burning me, I, I spit you. this rap to you, cause I'm trying to get you free.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 I need you I need I need to show me, you. me my sins. I I to show you. me, give me. Just give me love, Jesus. Jesus. I know how you love your You forsake you you me, Jesus. Jesus. Me. Lord, and make me oh. take this sinful soul as me. And set so this humble servant free. Tu, dalej na górze w Dżar, oczywiście, na, który, na którą to górę wyjechaliśmy akurat wyciągiem, ale można również wyjechać drugim wyciągiem, można również wyjść na pieszo. Prowadzi tutaj fantastyczna jeszcze przez wąwóz no, nowo powstała, bo dwa lata temu jeszcze jej nie było, trasa turystyczna. I, a obok nas nic innego jak wielkie, żelazne smoczysko wielkie, żelazne smoczysko, dokładnie i oczywiście o tym smoku opowiada gawenda o smoku gorczańskim, o którym niestety nie będziemy Wam czytać, bo zapraszamy Was tutaj oczywiście w Pieniny i właśnie na górę w Dżar, skąd sobie przy jednej ze stacji tej trasy przeczytacie właśnie tą legendę. Ona jest dość długa, a poza tym zainteresowanych odsyłam oczywiście jak zwykle do wszystkich różnych innych informacji turystycznych, ale nie, nie pozostanie nic innego jak po prostu przyjechać do Kluszkowic i zobaczyć e, właśnie chociażby no tu smok ma przypiętą jakąś kulę metalową łańcuchem do, do jednej z nóg to zresztą słychać ogromna ogromna tak oczywiście no można smoka złapać chociażby za zęby no ale nie, popatrz, takimi oczami spogląda, jakbym miał za chwilę w ogóle. Oczy ma straszne, oczy ma straszne, ale ma, proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Yy... Można nazwać. Ty liczysz te kły? Tak, liczę te kły, właśnie chciałam, zabrakło mi słowa. To są kły, zdecydowanie. E, no po prostu przepiękne. E, pierwszy raz w życiu odważyłam się na to, aby włożyć swoją dłoń w paszczę smoka. Proszę Państwa, no przeżycie jest niesamowite. Żółte oczy spoglądające, nie wiem, czy z litością, czy po prostu z wrogością na wszystkich, którzy... Widać, że bardzo, bardzo dawno temu był u stomatologa tak dawno temu był u stomatologa. Zapraszamy również dentystów oczywiście do odwiedzania Góry w Dżar. Być może przydadzą się e, smokowi gorczańskiemu z tego, co tutaj można oczywiście przeczytać. E, podcastowa dziewiątka dzisiaj wyjątkowo, plenerowo, ale daleko od Lubina, bo w e, Pieninach, w samym centrum Pienin na górze w Dżar. Oczywiście e, turystycznie i nie tylko zapraszamy w te rejony Polski. Możecie się tutaj dostać z Lubina chociażby autobusem, Możecie się tutaj dostać z Lubina własnym środkiem transportu. A że polskie drogi mamy fantastyczne, więc łatwo można dojechać. I tutaj akurat to nie była żadna aluzja, bo w tę okolicę możemy dojechać autostradą A4 do podróżowania, którą na przykład właśnie zapraszam. A my, udając się nieco dalej i zwiedzając dalej górę w Dżar, zapraszamy Was do posłuchania kolejnej piosenki, która w dzisiejszej podcastowej dziewiątce już wracamy za jakąś niedługą chwilę. Have I told you too late I love you?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 Make it right Your sweet home Your dangerous redemption Let me rest My mind in your chair oh yeah, yeah. My sweet inspiration My sweet temptation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 You're a dangerous redemption, yeah Let me rest my mind in your chains tej drogi od Smoka do Wyciągu, którym będziemy zjeżdżać w dół, bo wcześniej wyjechaliśmy do góry, nie chciało nam się wychodzić, ale oczywiście jak już wspomniałem postaramy się jeszcze któregoś dnia wyjść y, y, tą trasą, która prowadzi przez wąwóz piękna nowa trasa, również na górę w Dżarach. całość konferencji prasowej. Słuchacie Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że są to tylko dwa nowe autobusy. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wartek tradycja. Nazywam się Andrzej Hirany i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć moich starszych Pilaw, słuchacie Radio 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Rocker, słuchajcie Radio Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. A z góry w dżar czas przenieść się do dziewiątkowego studia w Lubinie. I już teraz kilka informacji dotyczących Regionalnego Centrum Sportowego. Lato z Regionalnym Centrum Sportowym w Lublinie. Obiekty sportowe, wywiady, imprezy. Tylko w audycjach podcastowej dziewiątki. Lato z Regionalnym Centrum Sportowym, Artur Załęczny moim rozmówcą, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Co Regionalne Centrum Sportowe Dawne Osir przygotowało w najbliższych, nadchodzących, już rozpoczętych dwóch tygodniach? No, kończymy Mini Euro 2012, będą finały, oczywiście turniej piłki nożnej. I tutaj jest zmiana, zmiana z 14 sierpnia, przenieśliśmy ostatnią imprezę na 20 sierpnia w związku z wyjazdem najbardziej zainteresowanych drużyn na obozy piłkarskie dlatego też zapraszamy 20 sierpnia to będzie poniedziałek, godzina 11 roczniki 99 i moci. no i później następnego dnia, 21 sierpnia kończymy Mini Euro 2012 dla roczników 97 i 98 no i zostają nam tylko dwie imprezy kończące akcje lato 25 sierpnia o godzinie 11:00 zawody siatkarskie z niespodzianką na naszych kortach sztucznych jest to turniej dla drużyn sześciosobowych. No z niespodzianką, dlatego o niej nie powiem co roku oczywiście tam jest poczęstunek w tym roku również będzie zapraszamy wszystkich chętnych i na koniec 29 sierpnia bowlingowe mistrzostwa Lubina e, dla szkół gimnazjalnych i średnich. O godzinie 11 rozpoczynamy. Na pewno będą ciekawe nagrody. Wszyscy chętni, mile widziani. To do, to do końca sierpnia, a oczywiście od początku września RCS zaoferuje zapewne coś nowego. No wracamy już po tej akcji lato do, do cyklicznych imprez. E, oczywiście też promocje, e, promocje letnie, wakacyjne mijają, ale, ale zapraszamy oczywiście wszystkich na, na, na baseny nasze kryte, na stadion, boiska sztuczne, pogoda myślę, że jeszcze we wrześniu, październiku będzie udana, dlatego e, wszyscy na pewno będą się u nas fajnie na obiektach bawić, również w kręgielni, na bowlingu. Serdecznie zapraszamy. I oczywiście o wszystkim na bieżąco również w podcastowej Dziewiątce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przemysł w Made in Island. Borys Kozielski, magazyn Pozytywne za ciszę. Krzysztof Grabowski, podcast indywidualny. Filip Dawidziński, podcast nie tylko dla Orłów. Gosia Nirhaus, podcast Samosia. Góral się kłania, niezależna odzież z Nowego Jorku, podnośnik. Arek Trendowski. Retro Radio i Zeppelin Podcast. Łukasz Mocek, Podcast Papa Kafe. Robert Kessling, Próba Mikrofonu. Łukasz Witkowski, Polskie Detroit. Martin Lechowicz, Masa Krytyczna. Maciek Skwara, Podcast Bez Nazwy. Wszystkich nas łączy podcast.pl. A w dzisiejszym podcaście to wszystko, wakacyjnym, wyjazdowym. Zapraszam na kolejną audycję o numerze tym razem już 185, która standardowo za dwa tygodnie. A tymczasem do usłyszenia. Cześć.